Co to jest? To jest komórka. W Argentynie model numer jeden. Super. A kto to jest? To jestem ja. Fajna fotografia, prawda? A to? Kto to jest? A to jest. Hm. Koleżanka. Ma na imię Maria Elena. A. Koleżanka. A co tam jest? Tam jest palma. To jest fotografia z wakacji z Brazylii.